Księga Etera. Dzieje Jeredów spisane na podstawie 24 płyt, znalezionych przez ludzi Limchiego w czasach króla Mosjasza. Rozdział pierwszy. Moroni skraca zapis proroka Etera. Rodowód Etera. Mowa Jeredów nie została pomieszana. Pan obiecuje poprowadzić ich do wybranej ziemi i uczynić z nich wielki naród. Ja, Moroni, piszę teraz o starożytnym ludzie, który zamieszkiwał kraj położony na północy i został zgładzony ręką Pana. I podaję ich dzieje, które nazywamy Księgą Etera, na podstawie 24 płyt znalezionych przez ludzi Limchiego. I przypuszczam, że Żydzi mają początek tej księgi odnoszący się do stworzenia świata, stworzenia Adama i wydarzeń do czasów wielkiej wieży. Nie podaje więc tego, co nastąpiło od czasów Adama do tamtych czasów, jednak jest to zapisane na płytach i ten, kto je znajdzie, będzie mógł się z tym zaznajomić w pełni. I nie podaje wszystkiego, a tylko część ich dziejów od czasów wierzy do ich zagłady. I tak podaje ich dzieje. Księga ta została spisana przez Etera, potomka Koriantora. Koriantor był synem Morona, Moron był synem Etema, Etem był synem Ahaha, Ahach był synem Seta, Set był synem Szyblona, Szyblon był synem Koma, Kom był synem Koriantuma, Koriantum był synem Amnigadacha, Amnigadach był synem Aarona. Aaron był potomkiem Heta, syna Heartoma. Heartom był synem Liba, Lib był synem Kisza, Kisz był synem Koroma, Korom był synem Lewiego. Lewi był synem Kima, Kim był synem Moriantona. Morianton był potomkiem Riplakisza, Riplakisz był synem Szeza, Szez był synem Heta, Het był synem Koma. Kom był synem Koriantuma. Koriantum był synem Emera Emer był synem Omera Omer był synem Szula Szul był synem Kiba Kib był synem Orichacha, syna Jereda Ten Jared przybył z wielkiej wierzy ze swym bratem ze swoją rodziną i rodziną swego brata oraz z przyjaciółmi i ich rodzinami gdy Pan pomieszał mowę ludziom i przysiągł w gniewie że zostaną rozproszeni po całym świecie i zgodnie ze słowem Pana ludzie zostali rozproszeni I brat Jereda był wielkim i silnym mężczyzną, a Pan mu sprzyjał I Jered, jego brat, powiedział do niego Proś Pana, aby nie pomieszał tak naszej mowy, żebyśmy nie rozumieli naszych słów I stało się, że brat Jereda prosił Pana i Pan zlitował się nad Jeredem, dlatego nie pomieszał mowy Jereda. I tak mowa Jereda i jego brata nie została pomieszana. I Jered powiedział do swego brata, proś jeszcze raz Pana i może odstąpi od swego gniewu i nie pomiesza także mowy naszych przyjaciół. I stało się, że brat Jereda prosił Pana i Pan zlitował się nad ich przyjaciółmi i ich rodzinami, że mowa ich nie została pomieszana. I stało się, że Jered ponownie zwrócił się do swego brata i powiedział Idź i zapytaj Pana, czy wypędzi nas z tego kraju I jeśli zamierza to uczynić, zapytaj go, dokąd mamy pójść I kto wie, czy Pan nie zabierze nas do ziemi wybranej ponad wszystkie ziemie świata I jeśli tak ma być, bądźmy wierni Panu, abyśmy mogli ją otrzymać w posiadanie I stało się, że brat Jereda prosił Pana, jak mu Jered powiedział i pan usłyszał brata Jereda, zlitował się nad nim i powiedział do niego: Zbierz swoje stada, samców i samice każdego gatunku, wszelkie nasiona, swoją rodzinę, i zabierz Jereda, twego brata, jego rodzinę, a także twoich przyjaciół i ich rodziny, oraz przyjaciół Jereda i ich rodziny. Gdy to uczynisz, poprowadzisz ich do Doliny położonej na północ. Tam Cię spotkam. I pójdę przed Tobą do ziemi wybranej, ponad wszystkie ziemie świata. Tam będę błogosławił Tobie i Twoim potomkom. I wychowam sobie wielki naród z Twojego potomstwa, potomstwa Twojego brata i tych, którzy pójdą z Tobą. Żaden inny naród na całej ziemi nie dorówna temu narodowi, który wychowam sobie z Twojego potomstwa. I uczynię to dla Ciebie ponieważ tak długo mnie prosiłeś.